Rozdział drugi. Lechi zostawia swą własność i uchodzi z rodziną na pustynię w pobliżu Morza Czerwonego. Składa ofiarę panu i nakłania swych synów, aby przestrzegali przykazań. Laman i Lemuel szemrzą przeciw ojcu. Nefi jest posłuszny ojcu. Pan przemawia do Nefiego w odpowiedzi na jego modlitwę i przepowiada jego panowanie nad braćmi, jeśli się nie nawrócą. I stało się, że Pan przemówił do mojego ojca we śnie i powiedział mu Błogosławiony jesteś, Lechi, za to, co uczyniłeś Oto byłeś wierny i głosiłeś temu ludowi, co ci nakazałem, dlatego chcą cię zabić I Pan nakazał mojemu ojcu we śnie, że powinien zabrać swoją rodzinę i ujść na pustynię I będąc posłuszny słowu Pana, uczynił on, jak mu Pan nakazał i stało się, że uszedł na pustynię, pozostawiając swój dom, ziemię swego dziedzictwa, złoto i srebro oraz drogocenne rzeczy i nie zabrał ze sobą niczego, z wyjątkiem rodziny, zapasów żywności i namiotów. I gdy doszedł w pobliże wybrzeża Morza Czerwonego, podróżował na pustyni blisko Morza Czerwonego i podróżował na pustyni ze swoją rodziną, która składała się z mojej matki, Sari i moich starszych braci, Lamana, Lemuela i Sama. Po tych trzech dniach podróży przez pustynię rozbił namiot w dolinie nad brzegiem rzeki. I stało się, że zbudował ołtarz z kamieni i złożył ofiarę Panu i dziękował Panu, naszemu Bogu. I nazwał rzekę Laman i wpadała ona do Morza Czerwonego, a dolina była na pustyni w pobliżu ujścia tej rzeki. I gdy mój ojciec ujrzał, jak wody rzeki wpływają do wielkich wód Morza Czerwonego, Powiedział Lamanowi Obyś był jak ta rzeka Stale dążący do większej prawości Powiedział także do Lemuela Obyś był jak ta dolina Mocny, niezłomny i niezachwiany W przestrzeganiu przykazań Pana Powiedział to ze względu na hardość Lamana i Lemuela Bowiem szemrali przeciwko swemu ojcu w wielu rzeczach mówiąc, że był wizjonerem i wyprowadził ich z Jerozolimy, by pozostawili ziemię swego dziedzictwa, swoje złoto i srebro oraz drogocenne rzeczy i zginęli na pustyni. I uczynił to, mówili, z powodu swych niemądrych urojeń. W ten sposób Laman i Lemuel, będąc najstarszymi, szemrali przeciwko Ojcu. I czynili to, gdyż nie wiedzieli, jak postępuje Bóg, który ich stworzył, ani nie wierzyli, że Jerozolima to wielkie miasto, może ulec zagładzie zgodnie ze słowami proroków I byli podobni Żydom w Jerozolimie, którzy chcieli zabić mego ojca I stało się, że mój ojciec przemówił do nich w dolinie Lemuela I uczynił to z mocą, będąc przepełniony duchem, że zadrżeli przed nim I zmieszał ich, że nie odważyli się mówić przeciwko niemu i czynili jak im nakazał i mój ojciec mieszkał w namiocie. I stało się, że ja, Nefi, będąc bardzo młodym, jakkolwiek dużego wzrostu i silnie zbudowanym, mając wielkie pragnienie poznania tajemnic Boga, wołałem do Pana i nawiedził mnie on. I zmiękczył moje serce, że uwierzyłem we wszystkie słowa mojego ojca, dlatego nie buntowałem się przeciwko niemu, jak moi bracia. I przemówiłem do sama zaznajmiając Go z tym, co mi Pan objawił przez swego Świętego Ducha. I stało się, że dał On wiarę moim słowom. Ale Laman i Lemuel nie chcieli słuchać moich słów. I bolejąc nad twardością ich serc, wołałem do Boga, modląc się za nich. I stało się, że Pan przemówił do mnie. Błogosławiony jesteś, Nefi, z powodu twojej wiary, gdyż szukałeś mnie pilnie i z pokorą w sercu. Jeśli będziesz przestrzegał moich przykazań, będę Ci szczęścił i zaprowadzę Cię do ziemi obiecanej, którą przygotowałem dla Ciebie i która jest wybrana ponad wszystkie inne. Natomiast jeśli Twoi bracia będą powstawać przeciwko Tobie, zostaną odsunięci od Pana. Jeśli będziesz przestrzegał moich przykazań, staniesz się panującym i nauczycielem swoich braci. Albowiem w dniu, w którym powstaną przeciwko mnie, przeklnę ich srogim przekleństwem i nie zapanują nad Twymi potomkami, jeśli oni także nie powstaną przeciwko mnie. A jeśli powstaną przeciwko mnie, potomkowie Twoich braci staną się dyscypliną dla Twoich potomków, by pobudzić ich do przypomnienia sobie o mnie.